Chciałem rozpocząć dzisiaj pewien cykl tak naprawdę, warsztatów, które mają na celu podnieść nas wszystkim w takim praktycznym poruszaniu się w sferach związanych z życiem osobistym, również zawodowym, w sferze finansów i, i biznesu. Bardzo często to, co obserwuję ostatnio wśród chrześcijan. Mówisz do mikrofonu, czy? Mówisz mikrofonu. Jest takie podejście, że bardzo wielu chrześcijan stawia opozycję pomiędzy Bogiem a nauką. Tak naprawdę twierdzą, że skoro mamy Ducha Świętego, to generalnie jakby nie, nie, nie musimy się w żaden sposób poszerzać, I, i wiele z tych osób zostaje w miejscu. Tak jakby formułując, że wszelka nauka jest zła i pochodzi od złego. Oczywiście są teorie, takie jak teoria ewolucji, teoria Darwina, które, które są teoriami z preparatem. Natomiast, bo e, to właśnie mamy Ducha Świętego, abyśmy byli w stanie rozróżnić, które wiadomości są, są, są e, nam pożyteczne ku zbudowaniu, ku praktycznemu stosowaniu, żebyśmy nie wyważali otwieranych, e, otwieranych drzwi. E, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo często właśnie, że w odnoszę się od do tego momentu, chrześcijanie często mówią, że ja przyjmuję tylko te rzeczy, które bezpośrednio wynikają z ja to w ogóle żyję tylko i wyłącznie e, w ten sposób. Bardzo często mówię wtedy w taki sposób: kebab ma rzecz że czy o kebabie powiedział, czy musisz się w twojej komorze? Nie, Przedłeś ludzko, zapachniało ci, wszedłeś i kupiłeś od muzułmańskiego Turka kebaba i tak ci zostało, że go co tydzień, tak? Więc jakby to, to, to w celu wykazania e, pewnego rodzaju hipokryzji e, w samym w podejściu. Ja bym dzisiaj chciał się skupić na na takich podstawowych pytaniach, które są w ogóle fundamentem naszego istnienia, a których my zazwyczaj nie mamy sobie czasu zadać lub z jakichś innych powodów ich nie zadajemy. Dzisiejsze takie mm, przewodnie hasło tych warsztatów, to jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jest. Dlatego na co chciałbym ja zrobić założenie. Ja nie zamierzam e, absolutnie dublować nauczania, które jest tylko na szkoła wiary. Ja zakładam, że to, że jesteśmy dziećmi żywego Boga, że jesteśmy zwycięzcami, spadkobiercami, dziedzicami, że to jest fundament i że my wszyscy go znamy i jak tylko z tego pułapu, jak idziemy do kolejnych rzeczy. Także wiemy, kim nie jesteśmy w duchu, a dzisiaj chciałbym się bardziej skupić na kwestii naszej osobowości naszych dusz i różnic z e, tych dusz. Natomiast nie umieszczam absolutnie fundamentów, tylko dzielę się z Wami tylko taką jedną informacją, że jeśli chodzi o naukę, ja e, na, piątym roku studiów, na piątym roku studiów, czyli już, już pod koniec, e, jest egzamin z filozofii prawa. Ja bardzo poważnie potrzebę do tego egzaminu, że ogóle dostałem tam propozycję zostania w katedrze i zupełnie tego jak patrzyłem na tych filozofów prawa, to stwierdziłem, że nie chce skomplić tego mi. Ale powiem wam jedną rzecz. Generalnie większość filozofów i większość filozofii, jeśli byśmy analizowali od początku do końca, to wnioskowanie jest bardzo logiczne. Jest bardzo logiczne. Ludzie płyną w tym, ale wiecie, wie, wie, wiecie co jest takim kluczem? Kluczem jest to, że fundamenty są funkcjonowane. Jest to oparte na swoich przesłankach, i jeśli nie jesteśmy zbudowani w tych fundamentach, bardzo łatwo jesteśmy popłynąć. Ja jestem w stanie poczynić takie założenie, że jeśli byśmy w większości, powiedzmy, tych let, takich letnich chrześcijan przekazaliśmy się jakiekolwiek filo filozofie Kanta i innych, tak naprawdę oni bardzo szybko połknęliby to. Dlatego ja przez ca całe dzisiejsze spotkanie chciałbym, żebyśmy mieli w tle, że operamy to wszystko na fundamentach, wszystko, o czym rozmawiamy, przeprowadzamy przez krzyż, to jest w ogóle punkt wyjścia, jakby tak w ogóle w ogóle nie, nie, nie, nie odchodzimy. Okej, okay. to jeszcze może zanim wejdę do, do tego pierwszego tematu, to chciałem powiedzieć, że te, te pierwsze dzisiejsze warsztaty mają na celu odpowiedzi na takie trzy pierwsze bloki, to będą takie zagadnienia ogólne, jeśli byście uznali w którymkolwiek momencie, że e, któraś z nich wymaga poszerzenia, jesteśmy w stanie jakby skoncentrować się tylko, tylko na tym. W styczniu chciałbym zrobić e, takie spotkanie, w którym bardzo konkretnie Eee, byśmy się wokół jednego tematu zarządzania czasem i zarządzania eee, priorytetami, zadaniami. I tutaj bardzo praktycznie, żeby mniej więcej tak o, o co mi chodzi, podzielę się takim jednym przykładem, jaki ja stosowałem bardzo często w życiu e, swoim zawodowym w mojej firmie, i to nie, w ogóle nie, ma, nie ma żadnego znaczenia, że dotyczy to kancelarii prawniczej. Natomiast na e, rozmowach kwalifikacyjnych, kiedy, kiedy, kiedy, kiedy w końcowym etapie rozmawiałem z człowiekiem, Wprowadzają mu taki, taki case, tak, żeby się zastanowić. Proszę sobie wyobrazić, że jest godzina 16, jest pan w tym momencie w pracy, jest pan stosunkowo krótko. Ma pan swojego partnera biznesowego, To jest bardzo religijny, pan to wie. o 16 zawsze wychodzi, wie, że może na panu polegać. Zostawia pan i dzwoni do pana za 5-16, mówi, mam takie cztery sprawy, ale to dla pana to prysz, pan sobie tym Tak? We wszystkich wszystkich dni dzieje. Tak? czyli 23.59 trzeba nadać gotowe odpowiedzi na poczcie świętoczystej, bo tylko ta jest tyle tak? O 16.00 zamyka drzwi, dostaje pan tylko te informacje. Po wstępnym ozeznaniu po 15 minutach okazuje się, jedna sprawa jest za milion złotych, szacuje pan, że potrzebuje pan dwie godziny na rozwiązanie tematu. Druga sprawa jest za złotych, potrzebuje pan 7 godzin ale nie wie Pan tak naprawdę, jeszcze nie ma Pan pewności, czy da Pan radę. Druga jest za 1000 złotych, trzecia jest za 1000 złotych, potrzebuje Pan godzinę, i czwarta jest za 1000 złotych, nie wiem, Pan jak ją prosić. Którą, w jakiej kolejności zaczyna Pan je robić? To jest tak naprawdę, w tym pytaniu nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o jedną odpowiedź, chodzi o metodę o sposób funkcjonowania. Przy takiej rozmowie jesteśmy jakby w stanie zbadać, jak człowiek, jest, jak człowiek funkcjonuje, jak jest uporządkowany, w jaki sposób zarządza swoimi priorytetami, od, jak, jaką odpowiedzialność na nim można powierzyć i w ogóle jakie ryzyko on jest na siebie wziąć. Ale to jest tylko taka zajawka tego, o czym moglibyśmy rozmawiać w styczniu, na, na, na zasadzie konkretnych warsztatów, w jaki sposób w ogóle podchodzić do tematów. tak? się pojawiam jeszcze tego tak bardzo krótko. Jest wielu, na przykład w branży, w którą ja znam bardzo dobrze, jest wielu wyśmienitych prawników, którzy po prostu wymagają pracy, tego typu pracy nad nimi, ponieważ system zarządzania u nich to jest system kupkowy. Co jest na wierzchu, to jest pierwsze. I czasami kupią w ten sposób bardzo ważne rzeczy i istotę, istotę problemów. Tak? To są rzeczy, które, które są nam w stanie punkt, uh, taki bieżący funkcjonowanie. Chciałem, chciałem wrócić do naszego dzisiejszego e, tematu. Kim jestem? Kim jestem i po co taki jestem? Po co taki jestem? Wiemy już, czym jesteśmy w duchu, natomiast chciałbym, żeby dzisiaj każdy z nas, jakby wyszedł z taką refleksją, zastanawiał się dlaczego dlaczego mam pewnego rodzaju cechy i dlaczego mam pewnego rodzaju talenty. Pierwszy z tych zagadnień, które chciałbym e, dzisiaj wstępnie rozwinąć, to jest kwestia trochę pomylenia w ogóle roli lidera i eksperta. Wiecie, tak, kiedy, kiedy rozglądam się w ogóle na funkcjonowanie wielu osób i nie tylko w życiu zawodowym, to dotyczy każdych aspektów, również Kościoła, jakiejkolwiek organizacji, tak naprawdę widać, że funkcjonuje jeszcze bardzo mocno spuścizna PRL-u w tak? nas. Puścizna w zasadzie podejścia do, do, naszej, do naszej roli. Wiecie, w miasteczku, z którego ja pochodzę, w Jotomsku, mówiło się o tym, że sukces odnoszą tylko lekarze i prawnicy, a taki prawdziwy sukces w firmy jest wtedy, kiedy jesteś kierownikiem lub dyrektorem. Tak? Ludzie w tym momencie abstrahują całkowicie od kompetencji, od tego, na czym polega przywództwo. Chcą być liderami. Wiecie, ja przez 12 lat budowy firmy, w której jestem, obserwowałem nie tylko wewnątrz, ale szczególnie też na zewnątrz, bo jednak jesteś też aktywny w innych, w innych podmiotach, jak, jak widać, że ludzie wzrastali w takim, w takim przekonaniu, w takim przeświadczeniu. Wiecie, to jest tak naprawdę chęć bycia liderem za wysługę lat. I pracuje pracuję tutaj 10 lat, więc powinienem być kierownikiem, tak? Pracuję kolejne 3 lata, więc powinienem być dyrektorem, tak? Jestem na, na, narodzony z mojego ducha 20 lat temu, jak ja nie mogę być liderem? To są bzdury. To są, są absolutne bzdury, bo to w ogóle jakby abstrahuje od tego, kim, kim jest lider, tak? Bardzo mocno została zdegradowana rola eksperta. W ogóle nie, nie zakładamy, że e, Lider i ekspert to są dwie drogi, w zależności od naszej osobowości naszych talentów. Zakładamy, że jeśli my chcemy wyżej podskoczyć, to musimy być liderem, my musimy być kierownikiem. Słuchajcie, to musimy odróżnić dwie rzeczy. Każdy człowiek, każdy z nas, jest powołany do tego, aby być liderem swojej duszy i swojego ciała, żeby zarządzać. Ale to nie oznacza, że każdy człowiek jest powołany do tego, aby zarządzać innymi zasobami ludzkimi czy procesami. To, to, to nie tak. Rola eksperta. Wiecie, jakby wojsko składało się tylko z generałów, to by nie miał to strzelać. To są alternatywne drogi. To, nie jest, to w ogóle nie można stawiać nadrzędności. Jestem kierownikiem, jestem, jestem kimś ważniejszym. To wszystko wychodzi z tych kilkudziesięciu lat e, funkcjonowania w tym, że kierownik czy, czy, czy dyrektor w ogóle nie, nie prezentował sobą nic. Nic kompletnych. Wiecie, w latach 90. w większości firm w Warszawie w ogóle zniknęło stanowisko kierownika. Było stanowisko menażera. Bo wszyscy się odcinali od tego, bo kierownik traktowany e, z takim nierobem, który tylko generalnie będzie co tu sobie załatwić, co tu sobie wynieść. Tak? No, i, i, i, I to zostało tylko dopiero dzisiaj, jak wraca, wraca normalne postrzeganie. Natomiast wiecie, ta, ta, ta, ta, ta chęć bycia zauważonym, ta, ta, ta chęć tej autopromocji, byś liderem, jakby ona właśnie, jak z tego za chwilę będę się do tego przejść. Tak? Do tej funkcji, która spełnia lider. I na pewno. Winny jest też e, system, który, który jest. I, I powiem tak, ja jako uczeń szkoły średniej w szko szko szko podstawową skończyłem ze średnią 5,62, liceum skończyłem ze średnią 5,30. Nigdy nie miałem na koniec roku oceny innej niż piątka niż szósta. Studia prawnicze skończyłem ze średnią 470. I wiecie co? Nie mówią to po to, żeby się przechwalać, mówią to po to że jestem w stanie, nikt nie jest w stanie nic zarzucić, jestem w stanie powiedzieć, że ten system jest dobalny. On jest dobalny on mnie pokonał. Mnie pokonał wtedy, kiedy byłem uczniem, bo miałem dobre oceny i nie pokonał mnie teraz, bo ja w niego nie wierzę. Słuchajcie, teraz zadam wam jedno pytanie i powiedzcie mi, jak jest, jaka, jaka pojawia się wasza pierwsza reakcja. Przychodzi dziecko ze szkoły do domu. Co dostałeś? Cztery oceny. A co dostałeś? Trzy piątki, jedna, trójka. A z tak funkcjonujemy, słuchajcie. Tak funkcjonujemy. Nie koncentrujemy się w ogóle na naszych talentach, tak? I to my dzisiaj, bo system cały czas taki jest. My to obserwujemy na, na, na wielu pułapach. To my musimy jakby zmieniać, żeby w ogóle yy, wychwytywać talenty. Zobaczcie, bo ostatnio z Lidą rozmawialiśmy trochę na ten temat. Uczymy się w szkole bzdury, tak? Uczymy się o pierwotniakach, uczymy się o amelbach, o tkankach. Ja powiem wam szczerze, ja dzisiaj robalę, nie wiem, mam dwa podziały robali. Jadalne, niejadalne, tego rozwiązania i do tego, żeby puścić, w ogóle nie wykorzystuje tych rzeczy. Czy ktokolwiek z Was, gdziekolwiek zetknął się z nauczanie o biznesie albo o zarządzaniu, nie ma takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy. Musimy mieć tego świadomość, że nikt tego za nas nie zrobi, że tak naprawdę my musimy wprowadzać te, te elementy. Wiecie, wam, się teraz taki przykład w w szkole. Ja w ogóle nie wchodzę w ten system, odcinam się od niego całkowicie. Julian wrócił po jednej z kartków, po, jednej, po, po jakiejś kartkówce czy, czy sprawdzianie ze szkoły. Wiecie, jeden jest taki, że on ma swoje zainteresowania. Ale jak coś nie interesuje, to jest jakby To, to jest ignorantem w tym temacie, tak? Jeśli chodzi o zwierzęta, potrafi e, odróżnić krowę od konia i to, to generalnie wszystko, tak? Natomiast e, on wrócił z, e, z wynikiem nie wiedział, jakie święto połudna z listopada. Pani powiedziała, A, ale się zawiodłam na to. Zawiodłam się na tobie. Na to się wszyscy koncentrują. Tak, tak, tak jest budowanie. Natomiast w piątek mieliśmy w domu, no co dziesięciu koleżanek z klasy N. Wiecie, ja e, kiedy na początku udałem się na górę, żeby zobaczyć jak tak wygląda ta zabawa, ja widziałem, że pokierzanie dziesięciu szalejących dziewczynek wcale, wcale, wcale nie, nie jest takie proste. I ja, słuchajcie, Julia to zrobił. Przez kilkanaście godzin organizował im czas. I teraz zobaczcie, to od nas zależy. Czy ja w tym momencie powiem, że na chodź, ale pamiętasz to postęp 11 listopada? Nie mówię, że taki model, bo 11 listopada musimy poćwiczyć, tak? Bo czymś takim mniej więcej zastaliśmy. Czy w ogóle skoncentrujemy się na tym, jakie on ma talenty, Dobre. jakie ma dary i żeby to rozwijać, tak? W ogóle zarządzanie talentami to jest coś, co w ogóle nie istnieje, my tego nie znamy, tak? Zobaczcie, przecież tak ta, ta naprawdę to jest biblijne, my wiele razy o tym mówimy, tak? Co robić ze swoimi talentami? Tylko to, my musimy to później przekładać. Tak, na nasze codzienne życie musimy obserwować, czy my rzeczywiście jesteśmy dobrzy, tak? I te trzy piątki, jedna, druga to jest coś, co absolutnie musimy po prostu wykorzenić, e, z siebie. Chciałem pokrótce skoncentrować się na takich, e, w moich ocenach, przywództwa, lidera, podstawowych, tak? takich, które, cech, e, które, które powinny, charakteryzować. Lider przede wszystkim nie boi się podejmować własnych decyzji. To jest po prostu wpisane w jego kręgosłup. Jeśli chcesz być liderem czegokolwiek, nieważne jaka to jest grupa, ty musisz mieć świadomość, że ty musisz podejmować decyzje. Musisz, musisz. Nie, nie, nie będziesz w stanie zarządzać niczym bez decyzji, tak nie jesteś w stanie zarządzać swoją duszą, jeśli podejmujesz decyzji. Jeśli nie wychodzisz z kompromisu, tak, nie jesteś w stanie tak samo się dotyczy w jakiejkolwiek to jest jakby fundamentalna rzecz jeśli chodzi o o lidera lider nie porusza się w kategorii dzisiaj ale przede wszystkim w kategorii jutra wiecie, ja powiem tak tak naprawdę w filmie kiedy e, przychodził koniec roku powiedzmy tak jak teraz w 2015 roku nie zastanawiam się od roku 2016 w 2016 to już całkowicie zapomniane Chodziło o rok 2017, o rok 2018. Nie interesowało mnie co dzisiaj jest, jaki jest poziom, nie wiem, zafakturowania, jakie są dzisiaj relacje, tylko co zrobić, aby te rzeczy, rok później, czy dwa lata później, mogły się rozwijać, a jeśli przewiduję, że jakieś rzeczy się zmienią, w jaki sposób do tego podejść? Tak? Nie poruszasz się, patrzysz, patrzysz do przodu, a dzisiaj jest jakby skutkiem ubocznym, jest konsekwencją tego, jak myślałeś jakiś czas temu. Lider, Przede wszystkim, to nie w 5% czasu, bo to jest e, często pokutuje takie, takie, takie myślenie, tak? że jestem tak zarobiony, że 95% jestem w 7 bieżących rzeczach, 95%, a, a jeśli starczy 5%, to no jeśli mi starczy, bo wiesz i nie wyrobiłem się, ale to będziemy mówić właśnie przy zarządzaniu zadaniami i zarządzaniu czasem, czas, czasem e, zostało mi na tak naprawdę kierowaniu nowej rzeczy, Lider musi kierować nowe rzeczy. Nieważne teraz, jakim obszarem. Na no jakim obszarze jesteś, ale ty musisz patrzeć do przodu. Nie możesz patrzeć tylko na dane historyczne. Jak najbardziej analizujesz dane historyczne, bo one są odpowiedzią. One pokazują tego rodzaju trendy. Natomiast jakby ty patrzysz do, do przodu i stujesz, stujesz konkretne wizje do przodu. Ze studiecie wizji związane jest kolejnym krokiem. W snucie wizji okay. jest to, że powstaje strategia. Musi być strategia. Zazwyczaj powstaje kilka strategii. Porównujesz te strategie, Budujesz plany, w jaki sposób dojść do tych rzeczy. Planujesz 2017, planujesz 2018. Wiecie, ja jak funkcjonuję, funkcjonuje? Dajmy sobie często z mamy, mamy jakby różne zdania na ten, na ten temat. Ja mam planowane rzeczy na rok do przodu, ale ja też planuję kolejny tydzień. Wiecie, bo jakby nauczyłem się efektywnie podchodzić do swojego czasu. Nie chcę mieć pustych przebiegów. Te rzeczy, które ja dzisiaj wykonuję, one wynikają z planu, który miałem wcześniej. Oczywiście, ja cały czas tak jak powtarzam, To wszystko. Przechodzi przez krzyż, to wszystko jest na jakby rozmów z Duchem Świętym, tak, ale jeśli już odbieramy jakąś informację, tak, w przypadku nas nawróconych ludzi, jakikolwiek kierunek, tak, zanosimy do i szukamy dalej, dojście do tego jest ściśle związane z konkretną i z konkretną strategią. I na siebie całą odpowiedzialność, jak mówię, wiecie, ja, tak, nie boję się tego słowa. Lider, który nie jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności, to jest wydłużka. To jest, w ogóle nie jest lider. Takich liderów mamy 99% w tym kraju. Ludzi, którzy wypychają piersi, dajcie mi ordrę, dajcie mi odznakę. Ja chcę być ważny. Ja, ja w tym uczestniczę, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność, uciekają. Nas dotyczy tego w dwóch aspektach. Przede wszystkim odpowiedzialność przed Chrystusem. Ale to jest takie pojęcie, pojęcie szerokie. Nie boisz się. Wiesz? Kiedy ty jesteś wizjonerem, kiedy ty coś kierujesz, ty wiesz, że ponosisz absolutną odpowiedzialność za to. Nie boisz się tego, ale jesteś świadomy. Jesteś świadomy, że na to mogą być inni ludzie. Jesteś świadomy, że może mogą pójść jakiekolwiek za sobie. Jesteś tego świadomy przez cały czas. Zgadza się. Prawdziwy lider To do takiego miejsca, zdaje sobie sprawę, że nie działa w pojedynkę. Rolą lidera to nie jest być najlepszym ekspertem we wszystkim. To w ogóle jest pomylenie rzeczy. Ja kiedyś usłyszałem taką rzecz, na początku, jeszcze miałem za mało doświadczenia, żeby to zrozumieć. Przyjąłem i ciekawe, jak to się będzie we mnie rozwijało, że jeśli jesteś liderem i masz zespół osób odpowiedzialnych za, za, za różne rzeczy i nadal w jakimś z tych tematów jesteś ty indywidualnie lepszy od tych osób, to znaczy, że to jeszcze nie jest dojrzały zespół. Przechodząc może do, do kolejnego punktu. E, lider nie boi się otaczać się tymi osobami, bo po pierwsze, zobaczcie, my jesteśmy ludźmi zaakceptowanymi, tak? My jesteśmy ludźmi mającymi jakby swoją, e, swoją świadomość, cel i zakres na jakim działamy. I tego, że potrzebujemy innych, potrzebujemy fachowców do tego, żeby działać. Potrzebujemy, stawiamy na to. Nie boimy się ludzi, nie rywalizujemy z nimi, którzy są lepsi, tylko my się cieszymy, że oni są. my Chodźcie do mnie wszyscy, chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście lepsi ode mnie. Słuchajcie, tak jak mówiłem, z kwestii tego zarządzania, e, że, że może być wybitny prawnik, jest świetny warsztat, ale nie potrafi zarządzić swoimi zadaniami, bo mu się na kupce papierki poprzestawiają, Większość fachowców, ekspertów, potrzebuje lidera. Lider powinien być w stanie wykrzesać wszystko, e, co, co, co najlepsze w ekspercie, na, na, na jego odcinku. Stawiać na nich i, i, i rozwijać e, ich indywidualnie. Jak również promować tych członków i dbać o ich rozwój. będąc że tylko jakby spełnieni eksperci są w stanie tak naprawdę iść do przodu i budować, budować prawdziwy zespół. Jeśli chodzi o eksperta. Ekspert jest wybitny fachowca w, w swojej branży. Jest taką encyklopedą wiedzy. On wie wszystko w tym temacie. On wie wszystko. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to, że on jest najlepszy na tym temacie, nie oznacza, że on jest liderem, albo że on osiągnie kolejny krok, jak zostanie liderem. Bo to wcale nie o to, może nie o to chodzi. Może tak być, że będzie łączył pewnego rodzaju kompetencje, natomiast może jego, jego drogą właśnie jest bycie, rozwijanie się w tym obszarze, w którym jest najlepszy. Jego, zazwyczaj jego branża jest jego pasją. Wypełnia go w 90%, co najmniej w 90%, on on tym żyje, to jest to. Na tym polu w ogóle nikt nie jest w stanie podskoczyć. A to za tym idzie? Jeden ze skutków z przyjemnością doskonalenie się zawodowi. Tak, chce się rozwijać w tym temacie. I w tym temacie cały czas się popełniać, chce, chce iść do przodu. Jest zawsze bardzo dobrze przygotowany. I, e, w, w, i jeśli chodzi o różnicę w stosunku do, do lidera, odpowiada za pewien z, e, ściśle określony odcinek tak? w zakresie zadań i w zakresie swojej odpowiedzialności. Nie odpowiada za wizję, nie odpowiada za kierunek, odpowiada za tą część, tak. w której jest tym wybitnym fachowcem i, i, i e, czy w zakresie procesów, i to co, wydaje mi się, że, że, że jakby kluczowe, wiele osób, który, yy, którzy zastanawiają się tak naprawdę, nie chcą, nie lubią podejmować decyzji. Uciekają od tych decyzji, tak? Jeśli uciekasz od tych decyzji, a z drugiej strony identyfikujesz w sobie te cechy, że jesteś ekspertem, nie czuj się gorszy w stosunku do tego, że ktoś jest liderem. Słuchajcie, świat potrzebuje liderów potrzebuje ekspertów. Żeby się rzeczy mogły dziać, to są żeby zadania mogły być wykonywane, żeby plany mogły być realizowane, muszą być, wojsko musi być snajper, wojsko musi być świetny czołgista i wojsko musi być ktoś, kto ponosi odpowiedzialność za, za to, jak ustawia poszczególne oddziały. Tak naprawdę, ekspert jest kluczowy przy budowaniu planów i strategii. Słuchajcie, lider, który będzie budował. Nie korzystając z wiedzy ekspertów wyłoży się. wyłoży się, dlatego to są naczynia wspólnie zasilające się. Lider za za zabezpiecza rzeczy, wskazuje te, w których ekspert nie czuje się najlepiej, natomiast ekspert to doznacza właśnie tej eksperckiej wiedzy do tego, aby razem ten zespół ustanowić, w team, który po prostu jest w stanie pokonać, pokonać wszystko. Krótkie podsumowanie, bo jakby ten temat, jako, jako wstęp chciałbym zatrzymać Chcę podkreślić, droga lidera droga eksperta to są dwie alternatywne drogi Nie, nie bądźmy nigdy liderami, którzy szukają autopromocji tylko dlatego, że nie doznaliśmy jeszcze pełni ojcostwa Słuchajcie, bardzo, bardzo często to, to, to obserwuję, że my chcemy być zauważani Chcemy być ważni, kiedy idzie RPR na wizytówce, DR, czy, czy tego typu rzeczy, rzeczy i się na ten temat, ludzie chcą przepraszam, to wynika z tego, że nie poznali jeszcze o co tak? No inaczej, słuchajcie. My jesteśmy świadomi tego. My powinniśmy być świadomi tego, kim jesteśmy w Jezusie. I tak naprawdę szukać realnego swojego celu swojego powołania tutaj i nic kim się zrealizować. ja znam człowieka, nie wymienię go z, z nazwiska, znam człowieka, który został adwokatem, wiecie dlaczego? Dlatego, że chciał mieć pieczątkę adwokata. Ja wtedy jeszcze nie widziałem, że on jest tak zaznaczony, bo jeszcze nie byłem nawrócony człowiekiem że, że żeby do silnego uwolnienia. To była jego motywacja, to była jego motywacja.